To są informacje Polskiego Radia 24. Odwołać czy nie? Na początek sprawa ministry klimatu i dwugłos w koalicji rządzącej. Przełom po miesiącach sporu. Ukraina wznowi przesył rosyjskiej ropy rurociągiem przyjaźń. Węgry odblokują pomoc dla Kijowa. Jak nie dać się oszustom przed weekendem majowym na koniec u nas Rady Policji. Minęła 9 Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Rozłam, czy jedność w rządzie? Koalicjanci wzywają na dywanik Paulinę Henning-Kloskę. Jeszcze w tym miesiącu Sejm ma zagłosować w sprawie nieufności, wotum nieufności dla ministry klimatu. Wcześniej na posiedzenie swojego klubu Henning-Kloskę zaprosili ludowcy. Przed podjęciem decyzji chcemy jej zadać kilka pytań, mówił w naszym studiu polityk ludowców Rafał Rosiński. Myślę, że te pytania w związku między innymi z programem Czyste Powietrze, czy systemem tocyjnym, czy sprawami dotyczącymi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 PSL zapewnia jednak, że najpewniej postawi na jedność koalicji. Nie ma za to pewności, jak zagłosują byli partyjni koledzy Pauliny Henning-Kloski z Polski 2050. To nie będzie decyzja personalna, mówił w naszym studiu poseł tej partii Kamil Wnuk. Jak pani minister, Paulina henning byłaby naszym ministrem nadal i by był wniosek o nieufności Dobra. dla niej. To byłaby ta sama dyskusja, tylko że nie byłaby publiczna, bo my byśmy nie robili tego, tak jak pani minister robi wszystko publicznie, tylko byśmy zrobili to wewnętrznie na spotkaniu naszym partii. Nim i być może byśmy wycofali rekomendacje i dali inną osobę na to miejsce. Przed głosowaniem za odwołaniem ministry klimatu przestrzega koalicjantów premier Donald Tusk. Scenariusz, by Polska 2050 zagłosowała za, jest wykluczony. Tak na łamach Rzeczpospolitej mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Dolobował na rzecz Zonda Krypto. Komu zależałoby, nie było przepisów chroniących inwestorów? Między innymi to w reakcji na kłopoty firmy sprawdza prokuratura. Według portalu Money.pl klienci największej w Polsce giełdy kryptowalut nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy. Cała ta sprawa wygląda na spłatę politycznego długu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Widzimy to powiązanie, czyli firma, która ma niejasne sposoby finansowania. Sponsoruje w bardzo kluczowym w momencie kampanii wyborczej, ważne polityczne spotkanie, które może być taką trampoliną dla jednego z kandydatów, a później ten kandydat z uporem maniaka wetuje projekt, który ma ochronić przed takimi przestępczymi działaniami tego typu firm, wetuje działając na korzyść tego typu podmiotów. Prokuratura bada sprawy pod kątem oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Straty klientów zonda krypto to nawet 350 milionów złotych. Szczegóły na Polskie Radio 24.pl. Po południu Ukraina wznowi przesył rosyjskiej ropy rurociągiem przyjaźń. W zamian władze w Kijowie oczekują odblokowania europejskiej pomocy. Decyzja także może zapaść jeszcze dziś. Szczegóły zna Paweł Buszko.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 Sygnały ostrzegawcze, podejrzane, atrakcyjne zdjęcia i niska cena. Na koniec u nas apele i Rady Policji dla tych, którzy szukają noclegów na weekend majowy. Lepiej dokładnie weryfikować oferty, by później nie było rozczarowania.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 Rady przed weekendem majowym zebrała Anna Orzeł. To były informacje Polskiego Radia 24. Pogoda raczej poprawia humory. W całym kraju jest dziś sporo słońca i niewiele chmur padać nie powinno. Termometry pokażą przeważnie od 11 do 14 stopni. Cieplej na zachodzie i północy, tam do 17. Wiatr chwilami jest porywisty, a ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Klima. Sprawdzamy jakość powietrza. W nisku, na nad Notecią i Gorzowie Wielkopolskim jest umiarkowana, a w Radomiu zła. Poza tym na ogół jest dobra, na północy i zachodzie nawet bardzo dobra. 40% energii generują elektrownie słoneczne i wiatrowe. Tak jest aktualnie. Po południu 90% prądu ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Klimat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 Dzień w Polskim Radiu 24. Prawie 8 minut po godzinie 9. Stan Dnia. A w stanie dnia zaczynamy od krajowej polityki. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki zawarli porozumienie. Jak się okazuje, nie kończy to jednak sporów w Prawie i Sprawiedliwości. Politycy tej partii wciąż toczą publiczne spory, a niektórzy nawet kwestionują przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. Jest nami Michał Fabisiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Michale, to w takim razie bardzo poprosimy o szczegóły tego ciągu dalszego. No tak, pamiętamy co się wczoraj wydarzyło w samo południe. Wspólna konferencja Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Ona miała uspokoić nastroje w prawie i Sprawiedliwości. Wcześniej w ubiegłym tygodniu prezes PiSu mówił, że sugerował, że Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego stanowi konkurencję dla PiSu, no ale wydaje się, że po tym przedwczorajszym spotkaniu to się wyjaśniło. Prezes uznał rację Mateusza Morawieckiego, czy też przyjął jego argumenty. Sam Mateusz Morawiecki na tej wczorajszej konferencji prasowej tłumaczył, że Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości.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 Prezes Kaczyński mówił o dwóch płucach. Jedno płuco to ma być właśnie zagospodarowane przez Mateusza Morawieckiego. Ma sięgać po tych wyborców bardziej centrowych, bardziej liberalnych. Jarosław Kaczyński stwierdził na tej konferencji, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus będzie ograniczona. Natomiast Jarosław Kaczyński też mówił, że tą decyzję podjęto po siedmiu godzinach negocjacji, no ale ostatecznie członkowie Stowarzyszenia będą mogli wejść do Rady Eksperckiej, ale w ramach Prawa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 No i różnie te słowa Jarosława Kaczyńskiego zostały przyjęte różnie przez różnych polityków w Prawa i Sprawiedliwości, bo chociaż Jacek Sacin i Tobiasz Bocheński zasugerowali, że działalność Stowarzyszenia Morawieckiego zostaje zawieszona, za co oczywiście zostali te, te, te wpisy ich na Platformie X wywołały nerwowe reakcje sprzyjających byłemu premierowi polityków. Oni zaczęli krytykować przedstawicieli tak zwanej frakcji maślarzy, jak się chociażby określa Tobiasza Bochańskiego. Niektórzy nawet zaczęli sugerować, że masło się już, parafrazując, masło się już rozlało. No, więc były takie, można powiedzieć, nieciekawe docinki. To wszystko w ogóle wymieszała się też na platformie X Lewica, która na swoim profilu zaapelowała do polityków PiSu, aby się po prostu przestali kłócić. Więc tak jak mówiłem na wstępie, to wczorajsza, ta wczorajsza konferencja nie zakończyła sporów wpisie, wręcz go można powiedzieć zaogniła. Na, na to wszystko jeszcze składają się publikacje wirtualnej Polski, która to opisuje jedną z wewnętrznych narad Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce, podczas której to narady Ryszard Terlecki, a więc były wicemarszałek Sejmu, były szef klubu parlamentarnego tej partii, chociażby w poprzedniej kadencji miały otwarcie wezwać Jarosława Kaczyńskiego do rezygnacji z stanowiska prezesa Prawa i Sprawiedliwości. O tym, że pozycja Jarosława Kaczyńskiego w PiSie słabnie można było wczoraj na sejmowych korytarzach również usłyszeć, ale przede wszystkim od polityków koalicji rządowej. Te słowa Ryszarda, właściwie ta, ta publikacja wirtualnej Polski dotycząca właśnie tego apelu ze strony Ryszarda Terleckiego najwyraźniej pokazuje, że coś jest na rzeczy. No, jeszcze kilka lat temu to chyba było, nie moglibyśmy sobie wyobrazić takiego scenariusza, w którym to właśnie któryś z tak ważnych polityków PiSu jak Ryszard Terlecki po prostu otwarcie kwestionuje przywództwo Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości. Ryszard Terlecki robi to otwarcie, a Mateusz Morawiecki, jak sugerują niektórzy, robi to między wierszami i stąd pomysł na założenie własnego stowarzyszenia. Michał Fabisiak, bardzo dziękuję za te relację. Dziękuję również. Commenters. Pani profesor Renata mińkowska norkienę politolożka, socjolożka Team Europe Direct. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To idąc trochę tropem tego, co, o czym przed chwilą mówił Michał Fabisiak, chciałbym zadać takie pytanie. W jakim miejscu jest w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość?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 Albo że na przykład ewidentnie frakcja Maślarzy to jest ta, która wpis y, przejmie i która wpis będzie dyktować warunki przed wyborami w 2027 roku, no to wtedy Mateusz Morawiecki może się dogadywać w bardzo różnych kwestiach. Z, z obecnie rządzącymi inną kwestią jest, czy to będzie efektywne, czy to coś da, czy to zostanie zrobione wystarczająco yy, po cichu, no to jest, ale to są zupełnie inne kwestie. Tak? To w takim razie jeszcze dwa kolejne pytania, które się rodzą po, po tym spotkaniu no i po tym zawieszeniu broni, po tej wspólnej konferencji. Po pierwsze, na ile jednak to może być interpretowane jako... Kolejny dowód słabości Jarosława Kaczyńskiego, no bo najpierw mamy te twarde deklaracje, albo stowarzyszenie, albo partia. Mija niewiele czasu i nagle się okazuje, że jednak stowarzyszenie nie jest takie złe. Dogadujemy się i teraz stowarzyszenie będzie działać na, na rzecz dla dobra Prawa i Sprawiedliwości. No to jest ewidentny krok, krok w tył. I druga kwestia, na ile... Też w jakiejś mierze przejawem słabości jest to, co się wydarzyło już po tej konferencji, no bo mogło się wydawać, że ta konferencja zamyka dyskusję, zamyka spory i to jest taki bardzo wyraźny sygnał do wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości. Od tego momentu cisza wokół tego sporu, zajmujemy się innymi sprawami, no tylko tyle, że bardzo aktywna zaczęła być ta druga strona, czyli przeciwnicy Mateusza Malawieckiego. Czyli maślarze, tak. tak. No jest to pewna słabość oczywiście Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ w ogóle po pierwsze ktoś rozmawia z nim jak równy równym jest to Morawiecki, tak? Rozmawia z nim, dyskutuje, siada do stołu, um, siada tam bielan, który wycisza sytuację raczej na korzyść Morawieckiego. Więc y, y, o, oczywiście, że jest to dla y, Jarosława Kaczyńskiego y, jasny sygnał, że ktoś mu rośnie, kto próbuje być mu równym, i że no, zupełnie inaczej się zachowują. Tak? Oni jednak nawet jeśli wjeżdżają i nawet jeśli jest cisza, tak? Ale czy ma być cisza, a oni coś tam pohukują w, na różnych platformach społecznościowych, to jednak oni pohukują. I tak to jest też interpretowane, tak to jest komentowane w mediach. Natomiast no, Mateusz Morawiecki siada z nim do stołu. Więc oczywiście z tej perspektywy patrząc, Morawiecki... Dopiął swego, bo dokładnie tego on chciał. On nie chciał być marginalizowany w PiSie. On nie chciał um, być wyciszany w pisie na rzecz dopieszczania Czarnka. to mu się udało. W opcji atomowej ma tych 40 posłów, którzy w razie czegoś, tam 38, którzy czy 30, 38, którzy mają w opcji um, możliwość zamieszania trochę na tej scenie parlamentarnej. No więc Mateusz Morawiecki swoje osiągnął. Jeszcze do tego Bielan to przypieczętował, i, a, a Bielanowi akurat prezes ufa, więc cokolwiek Bielanom prezesowi powiedział, to prezes na pewno to potraktował poważnie. Więc wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście to jest pewna słabość Jarosława Kaczyńskiego, ale pytaniem kluczowym jest, czy on ciągle chce pokazywać siłę i pokazywać się jako ten, który musi mieć ostatnie słowo, czy on już pogodził się z myślą, że będzie trzeba przekazać PiS komuś innemu, komuś być może młodszemu. Na pewno wśród tych, którzy ostrzą sobie na to zęby, że powtórzę tę frazę to są raczej osoby młodsze. I czy on teraz pozwala im na pokazanie swojej, nie wiem, siły, lojalności, tych różnych cech, które Jarosław Kaczyński będzie brał pod uwagę, kiedy będzie decydował o tym, komu przekaże partię? Zresztą w ogóle sam fakt, że my w ten sposób o tym rozmawiamy, tak? Czyli komu przekaże Jarosław Kaczyński partię, pokazuje też jak bardzo to jest jednak partia oparta na wodzie. Tak? I spytanie... myślę, że to jest paradoksalnie, to może być siła Jarosława Kaczyńskiego, który sobie teraz testuje, a na koniec wybierze tego, który według jego kryteriów będzie najlepszy. To wcale nie musi oznaczać takiej zupełnej słabości, tak? Prezesa. Może to być pokaz pewnego rodzaju nawet siły albo takiego przenikliwości, o tak to ujmijmy. To trochę nawiązując do, do tego przejawu siły i do tego, że ta słabość wcale nie musi być rzeczywiście słabością, to na ile prawdopodobny jest jeszcze inny scenariusz? Pojawiły się takie komentarze, że wyrok na Mateusza, Mateusza Morawieckiego został już wydany. Tylko tyle, że teraz trzeba czekać na, na dobry moment. A to jest inna sprawa. Oczywiście może być tak, że on jest wydany na Mateusza Morawieckiego, tylko e, pytanie kluczowe jest takie, czy Mateusz Morawiecki tak łatwo się podda tak, temu wyrokowi i czy czy on się podda karze, czy zgodzi się z wyrokiem i czy podda się karze, bo to, że wyrok na niego jest na przykład wydany, że być może Adam Bielan rozmawia tak naprawdę z Jarosławem Kaczyńskim, tak uspokajając gdzieś z boku Mateusza Morawieckiego, oczywiście to też jest jedna z opcji i może być tak, że Jarosław Kaczyński, który też... Jest pamiętliwy bardzo i lojalność jest niewątpliwie cechą, którą on sobie ceni, w związku z czym możliwe, że yy, tak, że już na Mateuszu Morawieckim, przepraszam, znowu za kolokwializm postawił krzyżyk, ale to jest pytanie o to też, czy Mateusz Morawiecki mając to stowarzyszenie, mając tych ludzi, których wokół siebie zgromadził i nie zgromadził ich na pewno ad hoc w ciągu kilku dni, tylko to był proces bardzo długi, no i pytanie, czy oni się z tym tak wszyscy? łatwo pogodzą? I czy to są wszyscy, dokładnie, bo stowarzyszenie miało się rozrastać, miało włączać też na przykład samorządowców, tak? No, to się nie będzie działo, to teoretycznie jest element tego rozejmu. Natomiast czy to się nie będzie w istocie działo i czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński będzie w stanie ewentualnie zapanować nad procesem sprawdzania, czy to się nie dzieje i pilnowania Morawieckiego, to jest już zupełnie inna sprawa. Jeśli maślarze będą się tym zajmowali, to możemy mieć pewność, że nie będą się zajmowali rzeczywiście... No, budowaniem jakiejś spójnej koncepcji na wybory parlamentarne. Akurat mi nie jest specjalnie szkoda, natomiast, no bo to wygląda trochę jak zajmowanie się sobą. Natomiast my ciągle przy tym wszystkim, panie redaktorze, zapominamy o drugiej stronie, czyli obecnie rządzących i o tym, że oni też mają swoje problemy wewnątrz koalicji. I być może to w jaki sposób i w którym kierunku teraz to, co się dzieje z pisem, będzie szło, też jakoś tam będzie um, no, miało swoje reperkusje także dla całości, powiedziałabym, życia politycznego w Polsce. No Mateusz Morawiecki, jeżeli będzie chciał wykorzystać tych swoich 40 posłów, to raczej nie wykorzysta ich w sytuacji, w której nie będzie żadnej mowy o, o współpracy na przykład z obozem rządzącym, albo jeśli oboz rządzący się po prostu rozpadnie w tej chwili, no bo te tarcia w koalicji mogą być bardzo różne. A może się okazać, że przesilenie przyjdzie Znacznie szybciej niż nam się wydaje i Mateusz Morawiecki zacznie budować coś nowego jakoś tam w miarę szybko. Chociaż akurat to jest moim, moim zdaniem jeden z mniej prawdopodobnych scenariuszy. Raczej to się bardzo szybko nie zadzieje. Całkiem niedawno po debacie, która się odbyła pomiędzy Mateuszem Morawieckim a premierem Kośniakiem Kamyszem pojawiły się takie mhm. głosy w PSL, że to jest być może początek czegoś większego. Tak, tylko to się na pewno nie zadzieje bardzo szybko. To znaczy ani PSL-owi nie zależy na tym, żeby szybko ujawniać, że jakieś um, konszachty albo jakieś nawet tylko podchody do Mateusza Morawieckiego um, są robione. Oczywiście może być tak, że to jest początek czegoś większego, bo PSL ciągle nie jest w stanie osiągnąć nawet progu wyborczego w żadnym z sondaży, w związku z czym PSL, PSL jest w bardzo trudnej sytuacji i z tego, co widzę po nastrojach, to raczej taka opcja, że się podłączy do na przykład koalicji obywatelskiej wyborczo i pójdzie jakimś takim szerszym frontem jest mało prawdopodobna, choćby dlatego, że PSL-owcy w tej chwili nie są tym szczególnie zainteresowani. Oni tam jest bardzo silne to skrzydło, takie bardziej konserwatywne, mhm. powiedziałabym. Chociaż to jest oczywiście droga donikąd, dlatego Pani... że przy 3% w najlepszym razie no, to, to jest bardzo trudne. Pani profesor, Ale to muszę... na pewno teraz nie wypłynie. To, to wypłynie, muszę, tak. jeśli już, to znacznie bliżej wyborów. To tu kończymy. Profesor Renata Minkowska-Norkienę, politolożka, socjolożka. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.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 Minęła 9.30, Łukasz Jakubowski zapraszam. Zonda Krypto to materiał na komisję śledczą, tak uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jednocześnie, jak się wyraził, w tej sprawie nie będzie kruszył skał, bo działa prokuratura. Śledczy badają sprawę pod kątem oszustwa i prania brudnych pieniędzy na największej w kraju giełdzie kryptowalut. Trzeba odpowiedzieć na wiele pytań, mówi Włodzimierz Czarzasty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 Komisja Europejska przedstawi plan, który ma doprowadzić do obniżenia wysokich cen energii. To reakcja na rosnące koszty wojny na Bliskim Wschodzie. Plan zapowiedziała w ubiegłym tygodniu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Wczoraj o możliwych działaniach w reakcji na problemy z paliwem lotniczym mówił też komisarz do spraw transportu. Ale ostatecznie o tym, co znajdzie się w planie, zdecydują dziś na posiedzeniu unijni komisarze. Na razie komisja zapewnia, że Europa ma rezerwy paliwa lotniczego. Wojsko testuje nowoczesne technologie na potrzeby programu Tarcza Wschód. Po południu na terenie poligonu w Ustce odbędą się testy wybranych systemów do rozpoznawania akustycznego. Jeśli sprzęt przejdzie pozytywnie sprawdzian, będzie wdrażany do programu Tarcza Wschód, czyli wzmocnienia obrony naszej granicy z Rosją i Białorusią. Testy od 14 będzie obserwował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Na koniec zaglądamy do stolicy Małopolski. Władze Krakowa ogłosiły konkurs na projekt nowej fontanny na rynku głównym. Zastąpi zniszczoną instalację Kryształ. Ta nowa ma nawiązywać do historii miejsca, a także mieć spokojną, stonowaną formę. Konkurs ogłosił Zarząd Infrastruktury Wodnej, mówi rzeczniczka Urzędu Magdalena Wasiak.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 Fontanna Kryształ, ustawiona na rynku głównym w 2010 roku, została zniszczona w 2023 i wyłączona z eksploatacji po tym, jak eksperci stwierdzili uszkodzenia i nieszczelności w szklanych elementach spowodowanych m.in. przez wodę. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Na kolejne punktualnie o 10.00 zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek i do usłyszenia. Dzień w Polskim Radiu 24. Za 27 minut, godzina 10. Komentarz. A naszym gościem jest pan pułkownik, profesor Dariusz Kozarewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, uczestnik misji w Afganistanie, Iraku i na Bałkanach, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się państwu. I panie profesorze, kilka bardzo różnych wątków dotyczących naszego bezpieczeństwa, ale mam wrażenie, że te wątki, no patrząc na to, jak świat jest dziś mało, one się w, w którychś momentach bardzo mocno ze sobą splatają, bo mamy wizytę prezydenta Macrona w Polsce, dużo słów dotyczących wspólnego bez, bezpieczeństwa Europy. Mamy bardzo różne działania Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych, bardzo różne wypowiedzi dotyczące między innymi NATO i przyszłości NATO. No i mamy w końcu to, co dzieje się wokół. Iranu. Zaczniemy od tych spraw nam najbliższych, czyli od wizyty prezydenta Macrona. no i tego, w jaką stronę powinno zmierzać bezpieczeństwo Polski, Europy, w jaką stronę powinno zmierzać również NATO, a w jaką zmierza? Tak jak pan redaktor zechciał wspomnieć, wiele tych kwestii bardzo ze sobą się łączy. Wizyta prezydenta Macrona w Polsce ważna, Dlaczego ważna? Dlatego, że no, w Sojuszu Północnoatlantyckim nie dzieje się dobrze. Już wyjaśniam, dlaczego taka diagnoza. Drodzy Państwo, ze względu na taką bardzo niejednolitą, czasami nieobliczalną, niestabilną politykę głównego sojusznika, myślę o Stanach Zjednoczonych, który dotychczas był przywódcą, ale w takim bardzo pozytywnym sensie. Stany były państwem takim, które przewodziło sojuszowi. Dzisiaj już tak nie jest. Drodzy państwo, to przywództwo strategiczne w Sojuszu Północno Północnoatlantyckim, tak jak i sam sojusz, przechodzi bardzo głęboki kryzys. I państwa europejskie, biorąc pod uwagę stanowisko prezydenta Trumpa, który wyraźnie prowadzi politykę, antyeuropejską, niestety trzeba powiedzieć prorosyjską. Państwa europejskie no, zrozumiały, że muszą same w bardzo szybkim tempie nadrobić te ponad 20-letnie zaległości i budować własne zdolności militarne, własne zdolności obronne. Żeby to skutecznie mogło działać, to szanowni państwo, musi być przywództwo strategiczne, przynajmniej na poziomie tych europejskich państw NATO. I wydaje się, że do takiej roli w pełni predestynuje Francja jako tutaj najpoważniejszy militarny gracz europejski, to po pierwsze, a po drugie Polska jest kluczowym i podkreślę najważniejszym państwem na wschodniej flance NATO. Dlatego to spotkanie ważne, No i cóż, ono było o bezpieczeństwie i, i tym militarnym, ono było o y, parasolu, y, drodzy państwo, nuklearnym dla całej wschodniej flanki. Tutaj y, premier Tusk wyraźnie i słusznie zresztą podkreślił, że y, zapytany o, o te kwestie powiedział, że te kwestie to są y, kwestie, które wymagają spokoju i przede wszystkim y, tego, aby takie uzgodnienia działy się w zaciszu gabinetów, w zaciszu rozmów dyplomatycznych. Także rozmowa bardzo ważna. No cóż, dobrze, gdyby przekuła się w jakieś bardzo, bardzo konkretne działania, bo wschodnia flanka i europejskie państwa sojuszu ze względu na zagrożenie ze strony ekspansywnej polityki Federacji Rosyjskiej wschodnia flanka ma coraz mniej czasu. No ale to panie profesorze, pojawiają się tu wątpliwości, bo no, oczywiście widzimy, jaką politykę prowadzą Stany Zjednoczone. Widzimy, jak niekonsekwentny w swoich wypowiedziach i w swoich działaniach potrafi być Donald Trump. Ale nie brakuje takich głosów mówiących o tym, że NATO bez Stanów Zjednoczonych no, rzeczywiście jest czy też będzie papierowym tygrysem, bo nieraz było tak, że gdy pojawiały się jakieś wyzwania, pojawiały się jakieś kwestie dotyczące nie wiem, wysłania kontyngentów wojskowych, no to okazywało się, że nawet mała operacja nie może być przeprowadzona bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, bo na przykład kraje europejskie, natowskie kraje europejskie nie posiadają wystarczająco dużych samolotów transportowych i różnego tego typu smaczki wychodziły. Ja wiem, że to są historie być może sprzed lat, no ale one pokazują, że jednak to, to uzależnienie od strony amerykańskiej było przeogromne. I druga rzecz. Rzeczywiście polityka państw europejskich wobec Rosji, wobec tego zagrożenia ze wschodu, ona się w ostatnim czasie zmieniła. To wszystko za sprawą oczywiście rosyjskiego ataku, tego już bezpośredniego ataku na, na Ukrainę. Ale przecież wcześniej te głosy dobiegające z tej części Europy, z Polski czy z państw bałtyckich, one przez wiele, wiele lat były ignorowane. Jeśli chodzi o zdolności państw europejskich, tych sojuszniczych, Rzeczywiście one są ograniczone i dlatego jeszcze przez kilka najbliższych lat Europa będzie uzależniona od Stanów Zjednoczonych. Takie trzy kwestie. Pierwsza to przede wszystkim dostęp do narzędzi z zakresu cyberprzestrzeni. Ja tu myślę o łączności i komunikowaniu y, sali, satelitarnym, globalnym, myślę o Starlingach. Druga kwestia to amerykański y, porasol nuklearny, gdzie oczywiście Europa ma alternatywne propozycje. Francja takie propozycje y, składa, ale oczywiście ten potencjał francuski jest nieporównywalnie mniejszy niż amerykański i tego Europa od Stanów potrzebuje. No i bardzo ważna kwestia, oczywiście y, dostęp do y, informacji wywiadowczych. Tutaj y, rola Stanów Zjednoczonych jest bardzo, bardzo istotna. To, o czym pan wspomniał, to były operacje, drodzy państwo, koalicyjne. To była operacja między innymi też sojusznicza w Afganistanie. Tutaj to wyraźnie widzieliśmy, że te zdolności amerykańskie były niezbędne, ale zmieniła się polityka Stanów Zjednoczonych. Europa musi liczyć na siebie sama. Dzisiaj nie mamy już pewności, patrząc na zapisy tej nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych wydanej pod koniec roku 2025, gdzie wyraźnie Federacja Rosyjska przez autorów tej strategii nie jest wskazywana jako potencjalny przeciwnik, a partner. I tutaj Europa musi liczyć na siebie. Europa ma ogromne, drodzy państwo, możliwości technologiczne, militarne, wielokrotnie większe możliwości demograficzne, tylko musi się z tego snu obudzić i budować własne zdolności. Także tutaj nie można się zgodzić z tą tezą, że Europa bez Stanów Zjednoczonych, to papierowy tygrys, tak Europa bez Stanów Zjednoczonych przez najbliższe kilka lat y, ma bardzo ograniczone zdolności, które musi nadrabiać. Ja powiem inaczej, a Stany Zjednoczone bez Europy, przy ich potencjale demograficznym i przy y, tej globalnej polityce bezpieczeństwa i przy postrzeganiu Chin... Chińskiej Republiki Ludowej jako głównego strategicznego przeciwnika, tu bardzo, bardzo wiele głosów eksperckich czy z RAND Corporation, czy ze środowisk kongresowych wyraźnie wskazuje, jak wielki błąd strategiczny popełnia obecna administracja Białego Domu, odsuwając się od swojego naturalnego i głównego strategicznego partnera, jakim jest Europa, która się bardzo dobrze rozwija gospodarczo i która musi nadrabiać swoje zaległości w kwestiach potencjału militarnego. Także w tej, odnośnie samego potencjału to tyle. A jeśli chodzi o te głosy, które płynęły ze wschodniej flanki NATO, tu się zgadzam w pełni z tezą pana redaktora. Tak, my nie byliśmy słyszani dlatego, że perspektywa postrzegania zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa gdzieś, drodzy państwo, w Portugalii, w Hiszpanii, w Italii, drodzy państwo, ona jest diametralnie różna niż ta nasza, ale y, wszyscy ci, którzy sugerowali, że Federacja Rosyjska jest niebezpieczna, mieli rację. Ja tylko przypomnę, że ani Europa, y, ani w państwa wschodniej flanki NATO we właściwy sposób nie zareagowały na wcześniejsze sygnały. Ja myślę tutaj o 2008 roku i o inwazji rosyjskiej na Gruzję. Ja myślę o roku 2014 i, drodzy państwo, tym, co, tym, iż doszło do inkorporacji y, terytorium Krymu i włączenia go do y, terytorium Federacji Rosyjskiej. Proszę zwrócić uwagę, że ani wschodnia flanka, nasze państwa, ani Europa wtedy nie zareagowały w sposób właściwy i zdecydowany takim kubłem zimnej wody na te głowy, takie, które myślały o czymś całkowicie innym w wymiarze strategicznym, był rok 2022 i pełnoskalowa inwazja Federacji Rosyjskiej na terytorium suwerennej i niepodległej Ukrainy. No ale panie profesorze, jeżeli chodzi o mm, wojnę z Gruzją, no to przypomnę, że w Tbilisi wtedy pojawili się m.in. prezydenci Polski i, i Ukrainy i kilku przywódców właśnie tej wschodniej flanki NATO. No, tylko tyle, że ten ich wyjazd do Tbilisi w krajach zachodniej Europy był traktowany no, trochę jako kolejny przejaw tej, tej rusofobii. Jeżeli chodzi o, o kolejne wydarzenia, o których mówimy, no to też patrząc chociażby na politykę francuską czy niemiecką, nie zrobiło to na politykach tamtych partii, czy też ówczesnych rządów w Niemczech, czy we Francji jakiegoś większego wrażenia, bo ważniejsze było prowadzenie dobrych biznesów z Putinem. I, ta, i to trwało bo, przez wiele lat. Oczywiście. Wizyta części przywódców europejskich w Tbilisi to był, to był ważny gest polityczny, ważny gest dyplomatyczny. Ale ja ciągle będę starał się uświadamiać tutaj wszystkim Państwu, że drodzy Państwo, przychodzi taki moment w ramach relacji międzynarodowych, że jeśli ten autorytarny przeciwnik, który dysponuje znaczącą siłą militarną stawia na tę siłę w relacjach międzynarodowych, to wtedy drodzy Państwo, dyplomacja i takie gesty polityczne nie wystarczą. Trzeba mieć... Twarde argumenty trzeba sięgać po potencjał, jaki się posiada, a Europa ten potencjał przez ostatnie 30 lat, panie redaktorze, szanowni państwo, roztrwoniła. Oczywiście w tym okresie, o którym pan redaktor wspomniał, dla wielu państw europejskich, Francja i Niemcy to są dobre przykłady, ważniejszą kwestią były partykularne interesy ekonomiczne, gospodarcze, czyli handlowanie z Federacją Rosyjską panimi surowcami energetycznymi, niż, drodzy państwo, branie pod uwagę, no były już takie wtedy diagnozy strategiczne, branie pod uwagę tego, że Federacja Rosyjska jest partnerem nieobliczalnym i że Federacja Rosyjska będzie starała się realizować własne interesy narodowe przy użyciu siły militarnej. No i to się potwierdziło. To idąc dalej, czy ta sytuacja może jeszcze ulec zmianie? No myślę oczywiście o tych relacjach europejsko-amerykańskich i czy te podziały, które no w tej chwili się ujawniły, które w tej chwili zostały niejako wykopane przez Donalda Trumpa, czy te podziały będzie można skutecznie zakopać? Na ile nawet, jeżeli te relacje amerykańsko-europejskie wrócą do normy, one ulegną poprawie, no to jednak pewna nieufność pozostanie? Znaczy... Pan, pan, pan to tak bardzo delikatnie i dyplomatycznie określił, To nie jest kwestia pewnej nieufności, panie redaktorze. To jest kwestia braku wiarygodności lidera Sojuszu Północnoatlantyckiego, jakimi są Stany Zjednoczone. Dzisiaj chyba nikt nie wątpi w to, że nie mamy pewności, czy przy eskalacji konfliktu zbrojnego na wschodniej Francji Amerykanie wykorzystają swoich żołnierzy, przeciwko Federacji Rosyjskiej. Patrząc na zapisy strategii, o której już wspomniałem, patrząc na działania Donalda Trumpa, co do tego pewności mieć nie możemy. Ale, ale ta, to zagrożenie strategiczne jest jednocześnie wielką szansą dla europejskich państw NATO, aby te się zorganizowały, aby odtwor odtworzyły zdolności militarne. No i taka ponadczasowa Prawda z XXI wieku. Ja chcę podkreślić, Drodzy Państwo, że jeśli Europa nadal chce utrzymać pozycję globalnego gracza strategicznego, bo w wymiarze politycznym i ekonomicznym nim jest, ale przyszły takie czasy, że mamy do czynienia z tak zwanym koncertem mocarstw, czyli ci najwięksi i najsilniejsi dzielą świat na strefy wpływów i będą swoje interesy realizować również przy użyciu narzędzi militarnych. I jeśli Europa chce się w tej całej rozgrywce liczyć, nie chce być tylko klientem, ale chce być kreatorem polityki międzynarodowej, musi, szanowni państwo, odbudować, bo Europa już posiadała kiedyś taki znaczący potencjał, musi odbudować swój potencjał militarny. A co do tych relacji transatlantyckich, panie redaktorze, szanowni państwo, Sojusz Północnoatlantycki przeżył kilka ważnych, głębokich kryzysów, i ja myślę, że z tego również wyjdzie. Ja nie wiem, czy w czasie prezydentury Donalda Trumpa. Ale ja myślę, że tak. Sojusz Europejski musi się bardzo wzmocnić, a y, relacji transatlantyckich nie należy niszczyć. Ze Stanami należy układać relacje poprawnie, ale, szanowni państwo, nie na zasadach serwilizmu, nie na zasadach poddaństwa, nie na zasadach bezkrytycznego, y, szanowni państwo, ulegania polityce Donalda Trumpa, tak jak powiedzieliśmy, ona jest często nieobliczalna, to jak zdążymy jeszcze te dwa słowa o Iranie, to jest świetny przykład, jak ta polityka się absolutnie nie sprawdza. I ja myślę, że partnerstwo, takie dobrze rozumiane partnerstwo między państwami europejskimi NATO, a między Stanami, to jest, szanowni państwo, dzisiaj konieczność. No i szanowni państwo, przywództwo strategiczne w sojuszu póki co no, musi przejąć, muszą przejąć państwa europejskie i państwo, które będzie przewodziło tym państwom. Kto wie, może Francja rzeczywiście póki co jest najlepszym kandydatem. Dobrze będzie, jeśli już wrócimy znów do normalności. A normalnością w sojuszu polityczno-militarnym, jakim jest NATO, jest przywództwo jego najsilniejszego państwa, jakim są Stany Zjednoczone. Póki co Stany Zjednoczone są niewiarygodne i widzimy tutaj na przykładzie, już płynnie przechodzą do tematu Iranu, widzimy na przykładzie Iranu, że w czasie, kiedy Stany Zjednoczone poprosiły o wsparcie państwa natowskie w ramach działań w Zatoce Perskiej i na teatrze irańskim, Sojusz bardzo zdecydowanie odmówił, to po pierwsze, a po drugie Stany Zjednoczone wcześniej nie raczyły poinformować i powiadomić państw sojuszniczych o tym, że tego typu konflikt zbrojny w regionie przy sojuszu będą rozpoczynać. No i przypomnijmy też różne wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące jego europejskich sojuszników i właściwie no braku jakiegokolwiek wkładu, zdaniem Donalda Trumpa, w poprzednie konflikty, które były prowadzone przez Stany Zjednoczone. I nawet jeżeli pojawiły się różnego rodzaju sprostowania, czy też komentarze, bardzo ostre czasami ze strony innych amerykańskich polityków, również republikanów, no to jednak ten głos Donalda Trumpa bardzo mocno wybrzmiał. To panie profesorze, no to teraz już Iran. No i właściwie biorąc pod uwagę to w jakim tempie pojawiają się zupełnie nowe informacje dotyczące tej sytuacji wokół Iranu i jak one potrafią być ze sobą sprzeczne... Co się w tej chwili tam dzieje? Czego świadkami jesteśmy? Bo mieliśmy obserwować rozmowy pokojowe w Islamabadzie, które miały ten konflikt zakończyć. Potem okazało się, że na te rozmowy no, nie jedzie chyba najważniejsza postać, jeżeli chodzi o amerykańską delegację, czyli wiceprezydent J.D. Vance. No, potem mieliśmy sprzeczne informacje ze strony irańskiej, ze strony amerykańskiej dotyczące przedłużania rozejmu, nieprzedłużania przedłużania rozejmu, tego czy rzeczywiście ten rozejm zostanie podpisany, czy też nie. Teraz dopiero co usłyszeliśmy o bardzo groźnym no, czy bardzo groźnie brzmiącym incydencie. E, e, irańskie e, wojsko ostrzelało jeden z kontenerowców w Cieśninie Ormus. No, pytanie, czego jesteśmy świadkami i w jaką stronę to zmierza Pana zdaniem? Drodzy Państwo, właściwie to tu, jeśli chodzi o ten konflikt, nic się nie zmienia. Od 28 lutego, bo wtedy ten konflikt, przypomnę, dwa państwa agresorskie, Stany Zjednoczone i, i Izrael rozpoczęły konflikt niezgodny z prawem międzynarodowym. On miał być błyskawiczny. To miał być spektakularny sukces Donalda Trumpa. Oczywiście z doniesień medialnych, prasowych słyszymy, że namówił Donalda Trumpa do tego jego serdeczny przyjaciel, premier Izraela, Netanyahu, Benjamin Nataniahu, ale tak naprawdę dzisiaj mamy taki szalony, polityczno-militarny rollercoaster. Czyli, tak jak tutaj to już potwierdził, jeszcze wczoraj, jeszcze rano we wtorek Donald Trump groził Iranowi, że będzie go bombardował, będzie niszczył instalacje yy, infrastrukturę krytyczną, i instalacje militarne na terytorium tego państwa. Ale już wieczorem, nie otrzymując żadnej odpowiedzi yy, ze strony Iranu dotyczącej Propozycji amerykańskich, bo Iran gdzieś tam, drodzy Państwo, podprogowo wyraźnie sugeruje, że nie, wyrazi, że nie będzie zgody na to, aby pozbawić Iran programów nuklearnych. Oczywiście Iran wyraźnie wskazuje, że są to pokojowe programy związane z kwestiami energetycznymi. My nie musimy w to wierzyć, ale póki co, póki co stanowisko Iranu zmusiło Donalda Trumpa do, jak zwykle oczywiście, zwrotu o 180 stopni, czyli do y, zrezygnowania z bombardowań, do przedłużenia zawieszenia broni i do czasu, y, kiedy Iran wyśle własne propozycje. Widzimy tutaj, że y, szanowni państwo, administracja amerykańska absolutnie w wymiarze politycznym, strategicznym nie radzi sobie, z tym konfliktem mało, Amerykanie nie panują nad działaniami swego koalicjanta, jakim jest Izrael. Dzisiaj pewnie nie będziemy mieli czasu porozmawiać o tym, co się dzieje w Libanie i jakie działania w Libanie prowadzi e, Izrael, ale to jest główny to jest jeden z bardzo ważnych problemów, który podnosiła delegacja, e, szanowni państwo, irańska. W związku z tym mamy to taką sytuację, że e, Iran e, blokuje cieśninę, Ormus. Amerykanie blokują, drodzy państwo, porty irańskie. Mamy taki polityczny, strategiczny klincz. No i na razie nie bardzo widać perspektywę jakiegoś pokojowego zakończenia tego konfliktu. Co ważne, trzeba podkreślić, jeśli chodzi o kwestie militarne i operacyjne, ten czas zawieszenia broni tu przede wszystkim zyskuje Iran. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie prowadzą operację ekspedycyjną, mają zbyt mało wojsk w regionie, aby przeprowadzić operację lądową. Ja tylko przypomnę, że jak w 2003 roku prowadzono inwazję zbrojną na Irak, to wtedy Amerykanie zgromadzili około 250 tysięcy żołnierzy, a te kilkanaście tysięcy żołnierzy w regionie, mówię oczywiście o tych wojskach lądowych, tak? To stanowczo za mało, żeby próbować atakować skutecznie, podkreślę, regionalnego gracza strategicznego, jakim jest Iran. Także, drodzy Państwo, ani politycznie, ani militarnie i co dla nas jest szczególnie, bym powiedział przykre, gospodarczo, no nie zanosi się na stabilizację i jakieś pozytywne rozwiązanie tego konfliktu. Z czego to wynika? Czy Po pierwsze, tak naprawdę na zakończeniu tego konfliktu z Iranem na pewno nie zależy Izraelowi i Netanyahu, bo dla nich przedłużanie tego konfliktu i jakiekolwiek nawet drobne działania przeciwko Iranowi to jest jednak sposób na ciągłe osłabianie potencjału militarnego Iranu. Po drugie, tego konfliktu nie jest w stanie zakończyć w tej chwili Donald Trump, ponieważ Donald Trump, żeby wycofać się z twarzą, Potrzebuje sukcesu. Jakiekolwiek ustępstwa wobec Iranu no, będą po prostu jego absolutną klęską, a zbliżają się przecież, przecież wybory w Stanach Zjednoczonych i Donald Trump potrzebuje tego sukcesu jak niczego innego. I no właśnie, jest w takiej trochę patowej sytuacji, Trzy, Iran już po, po tylu tygodniach tych, tych zmagań wie, że tak naprawdę ma w ręku zupełnie nieoczekiwanie dla wielu, całkiem poważne atuty i całkiem mocne karty i zamierza tymi kartami grać do, do końca. Klasyczna sytuacja, panie redaktorze, szanowni państwo, kiedy y, mocarstwo globalne, bo takim są Stany Zjednoczone, absolutnie nie doceniły y, tego państwa, y, które y, zdecydowały się zaatakować. Y, Iran bardzo skutecznie, mimo że ma wielokrotnie mniejszy potencjał militarny, mamy wszyscy tę świadomość, tak? ale Iran po pierwsze skutecznie umiędzynarodowił ten konflikt, mało zaatakował instalacje militarne, instalacje energetyczne w regionie państw, które no niejako wspierały, były partnerami Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ważne, bo Iran wydał wczoraj kolejny komunikat, wskazując wyraźnie, że jeśli państwa z regionu nadal będą pomagały i udostępniały swoje terytorium na ataki amerykańskie, tudzież izraelskie, ale przede wszystkim amerykańskie na terytorium Iranu, to Iran odpowie ogniem i będzie niszczył nadal ich infrastrukturę krytyczną. To bardzo ważne, to po pierwsze. A po drugie, czyli Iran bardzo umiejętnie się broni i Iran bardzo umiejętnie wykorzystuje nie tylko swój potencjał militarny, ale Iran wykorzystuje doświadczenia operacyjne i taktyczne z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Te ataki, drodzy państwo, Iranu rojami, zmasowanymi rojami dronów, to nie tylko shahedy 136, ale, ale różne typy, bo Iran tutaj dość duże zdolności zyskał, różne typy pocisków balistycznych i widzimy, że to działa, że to jest skuteczne, że Iran w bardzo skuteczny sposób blokuje cieślinę Ormus. No i no niestety, ale ta cała sytuacja wytworzona przez administrację Donalda Trumpa, no powoduje, że Donald Trump teraz nie bardzo jest w stanie wycofać się z tego konfliktu. Bo po pierwsze, Iran nie ma zamiaru przyjąć takich bardzo kategorycznych warunków amerykańskich. Zobaczymy, jak to się dalej będzie oczywiście rozwijało, bo może te, może te negocjacje wrócą. I może kolejna runda rozmów rozejmowych, negocjacji, kto wie, może pokojowych będzie kontynuowana. To po pierwsze. Ale po drugie, no widzimy, że ten konflikt rezonuje globalnie w wymiarze ekonomicznym. I tutaj niecierpliwość zarówno sojuszników Stanów Zjednoczonych, jak i, drodzy państwo, innych globaczy strategicznych, którzy są przeciwnikami Stanów, ja tu myślę o Chinach, o Federacji Rosyjskiej, ale nawet o y, innych państwach regionu, o państwach BRICS. No wszyscy się niecierpliwią, bo kwestia y, braku dostaw i kwestia znaczącego wzrostu cen baryłki ropy na rynkach światowych, ona wyraźnie pokazuje nam widmo, drodzy państwo, poważnego kryzysu finansowo-energetycznego, a tego świat obawia się najbardziej. I panie profesorze, tu w takim razie musimy się zatrzymać. Pułkownik profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa uczestnik misji w Afganistanie, Iraku i na Bałkanach, Uniwersytet Jagielloński, bardzo panu dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, skłaniam się państwu. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.